25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Notowanie w piątek o 20. Autopromocja. Reklama. Twoja oferta ma trafić do studentów? Zareklamuj się w studenckim radiu. Skontaktuj się z nami. Promocja Reklama. Radio Afera! Rokowo i alternatywnie Ej sorry, stary, przestaniesz mi kopać fotel? Ja sobie tylko nogi rozkładam o co ci chodzi. Może ja zaraz ciebie nie rozłożył. No zaraz ja cię k tak, że się w filmie Ciekawe. pojawisz. Pojawisz się w Ciekawe! Leć tam na dół do popcornów. A w kinie! Cześć. Dzisiaj przy mikrofonie Mateusz Cierowicz. Spotykamy się tym razem w aferze w kinie w takim kameralnym gronie, bo będę tylko ja i wy, moi drodzy słuchacze. Także, co, będziemy się zabierać za temat dzisiejszej audycji, a jest on dość, bym powiedział, nieoczywisty, bo spojrzałem sobie ostatnio na to, co oglądałem w minionym czasie. No i powiem, że jest to taka lista no taka trochę bardzo różnorodna, mówiąc eufemistycznie, czyli trochę wszystko z każdego innego porządku. Jak się zastanawiałem, co z tego, że tak powiem, ułożyć w jakąś sensowną całość, to nie ukrywam, że przez dłuższy czas patrzyłem troszeczkę zagubiony i skonfundowany. Ale koniec końców doszedłem do czegoś. Powiedzmy, że jakoś udało mi się połączyć te wszystkie filmy, seriale, które, z którymi ostatnio miałem do czynienia i połączyć to w jakąś taką logiczną całość. Czy jest to coś wartościowego? Mam nadzieję, ocenicie sami, ale przyznam, że im więcej dłubają w tych produkcjach, tym bardziej w sumie ta myśl całkiem mi się podobała i wydaje mi się to naprawdę jakoś tam no powiedzmy wartościowe, mam nadzieję. Temat dość poważny powiedzmy, bo z tych wszystkich produkcji udało mi się wziąć taką myśl. Świat na granicy, czyli o różnych rzeczywistościach, które ulegają pewnemu rozpadowi. Więc dzisiaj może tak niekoniecznie optymistycznie, chociaż mam nadzieję, że zakończymy to happy endem, bo ja jednak jestem optymistą z natury, więc trzymajcie się. I rozciągnąć się wygodnie, czy to w kanapie, czy w fotelu, gdziekolwiek jesteście, podukłośnijcie sobie ten nasz kanał Radio Afera i będziemy lecieć z tematem, ale zanim przejdziemy do właśnie tematu rzeczywistości, która ulega jakiemuś takiego rozpadowi, to kącik newsowy tradycyjnie, newsroom, prasówka, jak zwał, tak zwał. A że w naszym gronie afery w kinie mamy bardzo dużo fanów Władcy Pierścieni, no to innego newsa być nie mogło. Wracam ponownie do, pro do produkcji The Lord of the Rings, The Hunt for Gollum, czyli właśnie kolejnej historii ze świata Władcy Pierścieni, tym razem opowiadającej o polowaniu na Goluma. No i co jakiś czas wracamy do tej produkcji. Tym razem dowiedzieliśmy się, kto koniec końców wcieli się w, no właściwie, kultową postać Aragorna. Ale zanim to, to może powiem troszeczkę więcej o samej produkcji dla tych, którzy niekoniecznie śledzą nas i newsy filmowe cały czas. Więc... Obsada, którą znamy, która została już potwierdzona, to Ian McKellen jako Gandalf, także powraca tutaj głośno nazwisko. I podobnie w rolę Froda wcieli się Elijah Wood, a w rolę Golluma Andy Serkis, który też stanie za kamerą tej, e, tego przedsięwzięcia. E, dodatkowo do tej... E, no, już obeznanej y, między sobą ekipy dołącza Leo Woodall jako Halwart. Y, to jest wymyślona postać. Y, jest to strażnik północy, który będzie towarzyszył Aragornowi. Jest to postać niewystępująca w książkach, to też warto, warto dodać. Lee Pace powróci też do roli Thranduila, mogliście go oglądać w serii filmów Hobbit. Na ekranie zobaczymy także Kate Winslet, która wcieli się na razie jeszcze w, nie do końca jest to potwierdzone jako postać. No i rola Aragorna przypadła koniec końców aktorowi, którego możecie zna znać, i to nie jest może dobra zapowiedź, z 50 twarzy greja e, Lub z filmu Belfast, e, czyli Jamie'emu Dornanowi. E, jest to irlandzki aktor. E, no i co mogę powiedzieć? Moim zdaniem może to kontrol z to jest bardzo dobry wybór, bo jeżeli przyjrzycie się filmografii Jamie'ego Dornana, to oczywiście zaczynał w 50 twarzy Greya, ale podobnie zaczynała tak Dakota Johnson e, i mam wrażenie, że oboje ci aktorzy wyrośli naprawdę na, e, no, na takich dojrzałych e, rzemieślników, którzy potrafią ulepić coś z niczego nawet. I, i Ich role są naprawdę ciekawe w ostatnich latach. Także ja trzymam kciuki i mam nadzieję, że e, polowanie na Goluma wyjdzie, Chociaż no, nie ukrywajmy, jest wiele różnych przesłanek, które mogą nam powiedzieć, no, no, że nie będzie z tego nic dobrego. Warto tutaj nadmienić, że rozmawiano z Vigą Mortensenem, aby ponownie wcielił się w rolę Aragorna, ale jak już się udało go przekonać, pomimo różnych, że tak powiem, przeciwwskazań, to miał jeden warunek, że dajcie mi scenariusz, jeżeli będzie dobry, to wrócę do roli Aragorna. No i wiemy tyle, że nie wrócił do roli Aragorna, także co z tego będzie, nie wiem, trzymam kciuki, chociaż mam swoje obawy. Ale żeby wrócić, że tak powiem, do naszego głównego tematu, czyli tego świata na granicy, uczucia, które, nie wiem, wydaje mi się może towarzyszyć wielu osobom w dzisiejszych czasach, już troszeczkę bardziej niespokojnych, mam wrażenie, w ostatnich dniach. Wróćmy sobie do tego tematu utworem muzycznym, który nas trochę wprowadzi w ten klimat. Dzisiaj będą to może też trochę takie eklektyczne utwory, powiedzmy, ale też jakoś oddające to, co mi tam w serduchu siedzi w ostatnich miesiącach czy latach. Także zaczniemy sobie utworem Lordofona, Control Plus Z, czyli polskiego zespołu. Mam nadzieję, że piosenka wam się spodoba. Dodam jeszcze jedną bardzo istotną rzecz, że realizuje mnie Mateusz Robak, e, więc to dzięki niemu e, właściwie możecie mnie tutaj słuchać. Także e, dzięki Mateusz i zapraszam. Lordofon leci teraz w eterze moim znajomym zaczynają się już rodzić dzieci Ja czuję się jakbym miał 11 lat Ledwo samego siebie zmuszam, żeby umyć zęby Wyobraź sobie, żebym kogoś zmuszać miał Ej chętnie wróciłbym do podstawówki Jak z mekiem i oglądał wciąż kreskówki, Ale tak się nie da, jak się da to proszę daj mi znać Ej nie wiem dlaczego, ale wciąż wrażenie mam, że się nie skończył 2K19 Chociaż kalendarz zapala. Listo i czas Gdyby nie COVID pewnie byłbym teraz bardzo znany Weź mi zaufaj, mówię serio, ja się znam na tym No i go no w gdzie te fanfary Bez przerwy czuję się za młody albo za stary Jak na to sposób masz to bardzo proszę daj mi znać Ej, Ej. Gdybym mógł mieć to co chcę Gdybym mógł mieć pewność Wiem, że wcisnąłbym CTRL Z Lecz nie ma szans Trochę lekki jest mój byt Mam to we krwi, ale wiem, że trochę cieszy mógł być Bo nie wie nikt, na co jestem w końcu zły Na co się nastawiam ciągle negatywnie Dobrze, że ciebie mam bez przerwy przy mnie Lecz nie ma szans, gdybym mógł mieć to, co mam Dobrze wiem, że na 100% wcisnąłbym kontrola jak tak dalej pójdzie to pewnie niedługo zacznę czytać jakieś horoskopy Bo mnie coraz częściej łatwiej straszna myśl Że nad niczym tak naprawdę nie ma nic kontroli I mi nagle meteoryt może spaść na ryj w sumie Nikt to chronić przed tym nie umie Jeśli znasz kogoś to potrafi proszę daj mi numery Ej, A jeśli nie i tak daj mi znać Serio Czasem się łapię nad tym, że się zastanawiam kim zostanę, jak będę dorosły A potem czuję, że już jestem stary, chłop, nie taki stary Ale wiem, że wiesz o co mi chodzi, mentalnie w klasie maturalnej jestem wciąż ej. 27 to jest wiek przejściowy, na wszystko czuję się za stary albo wciąż za młody Jak wiesz co robić, no to bardzo proszę daj mi znać Gdybym mógł mieć to co chcę, gdybym mógł mieć pewność Wiem, że wcisnąłbym CTRL-Z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 Wracamy w aferze w kinie. Dzisiaj przy mikrofonie tylko ja, Mateusz Cierchowicz. Jesteśmy tutaj e, sami. E, ja i wy, moi drodzy słuchacze. E, dzisiaj temat może dość taki ponury, e, niekoniecznie optymistyczny, czyli świat na granicy, bo, że tak powiem, to, był, e, to było spoiwo łączące wszystkie moje ostatnie e, seanse, e, które odbyłem w minionych dniach i tygodniach. E, no i coś próbowałem z tej mojej listy filmów i seriali, które obejrzałem u Ułożyć I jakoś ten wątek takiej rzeczywistości w rozpadzie mi się tutaj ułożył. I może to też się rozjaśnić bardziej, gdy przywołam pierwszy tytuł, do którego sobie wróciłem po, po właściwie trzech latach, bo widziałem go, gdy miał on premierę, z racji na fakt, że zdobył Oscara za najlepszy film. I chciałem e, troszeczkę e, nadrobić moje oskarowe zaległości, obejrzałem go wtedy i nie byłem zbyt zachwycony. E, ale z racji na fakt, że wygrał on tego Oscara za najlepszy film, e, z racji też na moje inne zobowiązania e, pracowe, no i też jakąś taką po prostu ciekawość, żeby zobaczyć, czy może jednak nie wiem, jakoś nie byłem dobrze nastawiony do tego e, obrazu w momencie jego premiery, to sobie wróciłem i odświeżyłem film Wszystko Wszędzie Naraz w reżyserii Dana Kłana i Daniela Scheinharta, e, czyli film, który, no, myślę właśnie do tego naszego tematu, e, światu, światów na granicy, e, pasuje idealnie, bo to rzeczywiście jest uczucie, które mam wrażenie też e, towarzyszyło twórcom piosenki, którą przed chwilą usłyszeliśmy, czyli lordofonowi, że ta rzeczywistość potrafi być przytłaczająca, że jest właśnie taka jak ten tytuł, że wszystko dzieje się wszędzie jednocześnie i czasami ciężko nam sobie z tym wszystkim poradzić po prostu chwytamy się za głowę i mamy nie mamy pojęcia w ogóle co, za co się zabrać ja czasami tak mam nie wiem jak wy mam nadzieję, że nie jestem w tym osamotniony ale Wszystko Wszędzie Naraz to jest właśnie ten typ filmu, który bardzo dobrze pokazuje na ekranie taki rozpad rzeczywistości właśnie w takiej naszej codzienności. Główna bohaterka Evelyn na samym początku tego obrazu właśnie jest przedstawiona jako taka osoba, która próbuje wszystko ze sobą jakoś połączyć, trzymać w ryzach, ale jednocześnie widzimy z perspektywy osób trzecich, no, że jej to nie wychodzi w tych najważniejszych obszarach, że może daje radę prowadzić pracę. Nie, bo to jest biznes, który, który, który prowadzi para głównych bohaterów. Może udaje jej się po prostu ze wszystkim wyrabiać, no ale jednak ta pralnia też jest pogrążona w pewnych kryzysach finansowych, więc no, ledwo łączy koniec z końcem. Z drugiej strony nie znajduje za bardzo czasu na rozmowę z mężem, ani ze swoją córką, która jak się jak się okazuje, no właściwie wiadomo jest, że mm, jest lesbijką, ale jej matka, czyli właśnie Evelyn, w którą wciela się Michelle i je, nie za bardzo chce to zaakceptować. I w związku z tym trochę unika spotkań z dziewczyną swojej córki i, i w ogóle za bardzo unika rozmów na ten temat. Z drugiej strony mąż, który wydaje się być bardzo optymistycznie nastawiony do świata i chyba też to troszeczkę irytuje główną bohaterkę, że znajduje sobie ten optymizm do rzeczywistości, która ją przytłacza. No i też widzimy w jednej z pierwszych scen, więc to nie jest jakiś duży spoiler, właśnie męża trzymającego papiery rozwodowe. Więc widać, że to e, ta rzeczywistość, którą próbuje się, e, że tak powiem, e, próbuje jakby e, utrzymać w ryzach główną paterkę, jednak jej się jakoś e, rozpada, że nieważne jak bardzo się stara, to jednak jest to zadanie dość trudne. E, no i z jednej strony e, ten rozpad rzeczywistości, który następuje bardzo szybko w filmie, e, jest zaprezentowany bardzo dosłownie bo jest to film, który odwołuje się do koncepcji multiversum i wielu z Was może dość tak ostrożnie podchodzi do tego tematu nie dziwi mnie to, bo rzeczywiście jest to motyw głównie wykorzystywany w ostatnich latach raczej w kinie superbohaterskim kojarzy nam się to głównie z Marvelem no i jest to raczej taka Koncepcja wykorzystano właśnie w tym dużym studiu produkcyjnym jako taka wymówka, żeby po prostu scenariuszowo się trochę rozleniwić, mam wrażenie. Ale tutaj rzeczywiście ten koncept multiversum naprawdę dobrze zostaje wykorzystany, tak z pomysłem. No i właściwie tutaj mamy wiele wątków takich filozoficznych, choć sam film jest dość absurdalny i mówiąc, że jest w nim filozofia, troszeczkę się sam krzywie przy tym mikrofonie. No ale mamy taką właściwie stawienie dwójki bohaterów, czyli e, matki i córki. E, córka, jak się okazuje, żyje we wszystkich e, światach równocześnie, w tym multiversum. E, żyje jakby jednocześnie, więc doświadcza wszystkich swoich wyborów, jakie mogła dokonać i dochodzi do takiego przekonania bardzo nihilistycznego, czyli że e, skoro wszystko zależy od naszych takich drobnych, codziennych decyzji, to tak naprawdę nic nie ma znaczenia bo wszystko ma znaczenie czyli to jest to takie trochę absurdalne trochę zaprzeczające samym, samej sobie ale jednak, jednak dochodzi do takiego przekonania że nic nie ma znaczenia no bo jest tak wiele różnych alternatywnych ścieżek naszego życia no i główna bohaterka Evelyn w pewnym momencie też dochodzi do tego przekonania bo jej mąż z alternatywnego świata no właściwie tak mało empatycznie mówi jej że ona jest tą najgorszą wersją ze wszystkich światów że jej naprawdę nie wyszło, że każda jej decyzja doprowadziła do sytuacji, w której jest najbardziej nieszczęśliwą Evelyn ze wszystkich możliwych. No raczej ciężko sobie się pogodzić z taką informacją, którą się otrzymuje od osoby, która powinna być ci najbliższa, ale może jest to informacja, która ją jakoś um, tak otrzeźwia um, i wraca ona na dobre tory. Koniec końców film jakby kończy się happy endem i mamy tutaj to czynienia z takim przesłaniem, żeby... Um, obdarzać się miłością, żeby czynić po prostu dobro, no ale jednocześnie ten rozpad rzeczywistości jest bardzo Taki, bym powiedział, namacalny. Rzeczywiście ten film nas uderza dosłownie, wręcz obrazem, i pokazuje, że, że ta rzeczywistość jest bardzo krucha. Gdy na przykład mamy do czynienia z ujęciami, w których po prostu przeskakujemy przez jakieś nie wiem, 10 tysięcy różnych wersji Evelyn, więc ten ekran po prostu nam tam miga jak szalony. Jeżeli ktoś jest wrażliwy na tego typu efekty, to może, może się czuć przytłoczony. Nie bez powodu. Mamy tutaj też temat rozpadu tożsamości, no bo córka głównej bohaterki żyje właśnie w wielu różnych światach jednocześnie. Ona po prostu jakby nie może się nigdzie zakorzenić, odnaleźć, przez to właśnie, że jest trochę nieakceptowana przez swoją matkę, więc to też jest taki temat nawiązujący do mm, właśnie tych e, sfer tożsamościowych. E, no dobrze, to byłaby taka pierwsza pierwszy obszar tego rozpadu rzeczywistości, który sobie zaznaczyłem na mojej mapce, na mojej liście, czyli Wszystko wszędzie naraz, e, który opowiada właśnie o takiej rzeczywistości, która się rozpada, rzeczywistości codziennej. E, I to jest ten świat pierwszy, świat na granicy. I przejdziemy zaraz do drugiego, który jest zupełnie inny. E, nie jest to film na tyle dynamiczny, jak wszystko wszędzie naraz. Tam nie ma obrazu, który po prostu miga nam po oczach i, i sprawia, że trochę nas to boli. E, mam tutaj na myśli tytuł, jakim jest Parasite Ponga Ho i trochę inny rodzaj rozpadu świata. Ale o tym już za chwilę e, po piosence Foxy Shazam e, z utworem Burn. do was w aferze w kinie. I kontynuujemy wątek, który dzisiaj sobie tak wymyśliłem z, z, tego co, z tego, co ostatnio widziałem. Wymyśliłem sobie taki temat świat w rozpadzie, świat na granicy. Przed chwilą mówiłem wam o filmie Wszystko Wszędzie Naraz i tym razem wracamy ponownie do tematu filmów oscarowych. Tylko cofamy się nie 3, a 6 lat, a nawet chyba 7, bo Parasite Ponga Joon Ho miał premierę w 2019, więc to już 7 lat temu. Boże, jak ten czas mija. Film opowiadający o rozpadzie świata w trochę innym sensie niż film Daniela Kwana i Daniela Shane, Shane, Shane Harta. Tym razem w koreańskim obrazie bardziej skupiamy się na takim kontraście jednostka versus system. Głównymi bohaterami jest Kiwu z rodziny państwa Kimów, jego rodzice, czyli pan i pani Kim, oraz jego siostra Jessica, w którą wciela się park Sodam, którą możecie. Możecie kojarzyć z innych produkcji, e, chociażby z baleriny na Netflixie. E, w kiłu wciela się Choi woo a w Pana Kima, czyli jego ojca Song Kang-ho, e, czyli chyba najbardziej znany koreański aktor albo jeden z najbardziej znanych. E, no i jest to rodzina, która jest bardzo biedna, mieszka w takiej właściwie piwnicy, która ma okna, które wystają na poziomie ulicy. Właściwie na to światło e, ze, ze świata załapują się takim po prostu... No, no, takim ostatnim możliwym haustem tego świeżego powietrza, bo właściwie jak patrzą, no to ulica jest powyżej ich poziomu oczu, więc to jest naprawdę taka piwnica piwnica z bardzo niewielkim dostępem do światła, co też pokazuje jakby ich status materialny, bo film Parasite Ponga Junho też opowiada o napięciach klasowych i sam reżyser tutaj nie krył, że bardzo mocno jakby inspirował się nie wiem, czy to jest dobre słowo, czy bardziej towarzyszy mu po prostu ta filozofia marksistowska. bo tutaj rzeczywiście jest to twórca, który dorastał też w czasie dyktatury wojskowej i brał, czy brał udział w protestach studenckich, więc ta jego lewicowość jest bardzo taka naturalna, bym powiedział, i wynika z bardzo konkretnych rzeczy. I przekłada się też na to na jego filmografię, bo gdziekolwiek nie spojrzymy, te napięcia klasowe w jego filmografii występują, no ale takim opus magnum tego reżysera właśnie był Parasite, czyli pierwszy nieanglojęzyczny film, który zdobył um, Oscara w głównej kategorii za najlepszy film. Pierwszy w historii tych nagród, czyli Oscarów, czyli pierwszy w praktycznie prawie stuleciu istnienia tej nagrody. co Czyni z niego naprawdę wyjątkową pozycję, no bo jeżeli się zastanowimy, no to w historii Oscarów nominacje w jakiejś kategorii zgarniali, czy to Ingmar Bergman, czy Federico Fellini, czy Akira Kurosawa, czyli no twórcy, którzy właściwie jak są wymieniani, to, to w głowie pojawia się takie hasło kino. Bardzo ambitne, artystyczne, no, kino przez duże K. No, a tutaj koreański reżyser Pong Jun-ho, o którym prawdopodobnie wielu wcześniej nie słyszało, zdobywa Oscara właśnie za film o napięciach klasowych, o rozpadzie takich relacji rodzinnych, o takiej hierarchiczności, bo tutaj w filmie bardzo wyraźnie jest zaznaczona góra i dół. Tak jak wspomniałem Państwo, kim e, wywodzą się z tej niższej warstwy społecznej, mieszkają właściwie w piwnicy i e, takim trochę chytrym sposobem, e, fałszując swoją tożsamość, dostają się do posiadłości Państwa Park. E, I najpierw e, Ki-woo, czyli główny wciela się w m, lektora z języka angielskiego dla córki Państwa Park. Potem chytrym sposobem poleca swoją siostrę, ale oczywiście nie mówi, że to jego siostra, tylko mówi, że to jest taka Jessica, która studiowała w Illinois i ona jest naprawdę utalentowana i ogarnie waszą córkę w kwestiach artystycznych i plastycznych i naprawdę będziecie, będziecie zadowoleni. No i potem Jessica dostaje się do domu Państwa Park i poleca z kolei swoją mamę, panią Park. A na koniec jeszcze mamy do czynienia z Panem Parkiem, który również zostaje szoferem rodziny, hmm, pana Kim, przepraszam, który zostaje szoferem państwa Park. Tak więc ci biedni dostają się do posiadłości bogatych. No i jest to pytanie, które właściwie wynika z tytułu tego filmu Parasite, czyli pasożyt. Kto tutaj jest pasożytem? Czy ta biedniejsza warstwa społeczna, która dosłownie właściwie dostaje się do domu bogatszych i niejako na nich żeruje? Czy może właśnie to ci bogaci, którzy nie potrafią właściwie samodzielnie niczego zrobić, jeżeli nie mają kucharki, czy nie mają szofera, to właściwie są zupełnie zagubieni w rzeczywistości? No przede wszystkim jest to film, który pokazuje nie tyle nawet tą klasowość społeczną czy hierarchiczność, ale przede wszystkim taką walkę o przetrwanie w świecie późnego kapitalizmu. I tutaj znowu nie jest to moja żadna interpretacja, to znowu sam reżyser, który tak ten film interpretował. No i rzeczywiście ta walka o przetrwanie jest tutaj dość dosłowna. Jednak o nieco innym, innym spojrzeniu na tą walkę jednostki z systemem. Spojrzymy w kolejnej produkcji, tym razem serialowej. Zaraz do Was wracam.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 The keeps turning <laughs> Death and hatred to mankind Poisoning their brainwashed minds Oh Lord, yeah! Wracamy w aferze w nie, i kontynuujemy wątek e, świata w rozpadzie taki temat dzisiejszej audycji wybrałem e, jestem sam dzisiaj przy mikrofonie e, więc w kameralnym gronie kontynuujemy naszą e, rozmowę, e, niejako taką refleksję e, świat czy rzeczywistość w rozpadzie mówiliśmy o Parasite mówiliśmy o wszystko wszędzie naraz a teraz o produkcji chyba najbardziej aktualnej czyli o serialu The Pitt, e, którego showrunnerem jest R. Scott e, Jamel. W obsadzie możemy zobaczyć Noah Weil'a, którego fani serialów medycznych na pewno dobrze kojarzą. Tutaj wciela się w rolę doktora Robiego Robinowicza, a na ekranie towarzyszy, może tutaj wymienię tak w ramach ciekawostki, między innymi pani Taylor Dearden, która może na pierwszy, że tak powiem, Rzut oka to nazwisko może wam niewiele mówić, ale jeżeli dodam jej drugie nazwisko, to może już niektórzy, że tak powiem, z czają, o co mi chodzi. Taylor Dearden Cranston, czyli jest to córka Briana Cranstona, aktora znanego z... Chyba najbardziej z Breaking Bad e, i roli Waltera White'a, już e, kultowej. E, tutaj e, oboje aktorzy wcielają się w mm, doktorów, e, właściwie na oddziale SOR w szpitalu w Pittsburghu, który właśnie jest ten oddział e, SOR określany jako The Pit, czyli taka dziura. Otchłań. Miejsce, w którym raczej większość z nas nie chciałaby pracować, ale jednak ci bohaterowie pracują po 15 godzin na dziennie, więc no jest to praca, lekko mówiąc, wymagająca. No i tutaj mamy do czynienia z takim Systemem, który przestaje być wydolny. Twórcy tego serialu pokazują nam właśnie służbę medyczną jako właściwie trochę taką walkę jednostek z przeciwnościami losu, że wiele rzeczy nie idzie po ich myśli i wymaga od nich wręcz takiego heroizmu. I to rzeczywiście jest pewna nowość pod kątem seriali medycznych, bo bardzo często, gdy cofniemy się do wcześniejszych produkcji, to one pokazują, bardziej skupiają się na tej walce jakby o życie pacjentów. Więc jest ten e, taki melodramatyczny trochę wątek e, śmierć, życie i gdzieś te wątki miłosne też zawsze się pojawiały w tych serialach medycznych. Tutaj mamy bardziej takie społeczne podejście do tematu, pokazanie wielu różnych charakterów lekarzy, skupianie się na ich emocjonalności i na tym, jak podchodzą właśnie do rzeczywistości, e, w której przyszło im żyć. Rzeczywistości, która no rzeczywiście jest e, rzeczywistością w rozpadzie, bo ten system Dosłownie e, ulega różnym kryzysom W sezonie e, drugim dochodzi do ataku hakerskiego Na um, no, komputery i um, cały dział, dział informatyczny szpitala w Pittsburghu Co doprowadza do tego, że właściwie Wszyscy lekarze muszą cofnąć się do kamienia, do epoki kamieniołupanego i notować wszystko na kartkach, a nie na tabletach i nie korzystać z pomocy sztucznej inteligencji, tylko właśnie skorzystać z takich tradycyjnych metod i jakoś sobie z tym wszystkim poradzić. No, możecie sobie wyobrazić, że jeżeli nagle przychodzicie z systemu w pełni zinformatyzowanego do systemu papierowego, to jest to pewien szok. No ale ci bohaterowie jakoś próbują to wszystko pogodzić ze sobą, no i towarzyszy im wiele różnych takich emocjonalnych, trudnych chwil, chwil w takim kryzysie poniekąd. Właściwie główna postać w tym serialu gdzieś tak widzimy, że no, zmaga się z, ze swoim zdrowiem takim psychicznym i widzimy, że też no, no, nie jest z nią najlepiej, że, e, że zmaga się z różnymi problemami i, i jest właśnie też na jakimś skraju. E, no i tutaj właściwie jest taki akcent położony bardzo humanistycznie na to, że, m, że oparcie znajdujemy w drugim człowieku. E, że to na tym drugim człowieku możemy e, polegać, mimo tego, że system nie działa. A system zdecydowanie nie działa, bo serial pokazuje nam służbę medyczną właśnie też jako niedofinansowaną, pracowników jako przeciążonych, też po prostu system, który jest za mały na wszystkie przypadki, które, z którymi w takich przybytkach się spotykamy, czyli po prostu wielkimi kolejkami pacjentów, którzy czekają na przyjęcie po parę godzin, no a tempo, z jakim radzą sobie lekarze, no jest i tak na bardzo wysokim poziomie, a tych pacjentów cały czas przy. Bywa, a nie ubywa tak więc to jest kolejne, że tak powiem odsłona tego świata na granicy świata w rozpadzie no gdzieś tam w tych wszystkich produkcjach widać jakiś przebłysk nadziei czegoś co pozwala nam jednak tą rzeczywistość spajać, czasem trochę tak sklejać na taśmę klejącą ledwie się to trzyma, ale jakoś jednak się trzyma, no a teraz przejdziemy do produkcji, która właściwie opowiada już o świecie na skraju upadku i produkcji, która nie wiem, czy ma w sobie jakąś nadzieję. Ja będę próbował ją znaleźć w tej produkcji, ale czy ją znajdę, nie wiem. Przekonajcie się za chwilę. Porozmawiamy o serialu The Kingdom, czyli koreańskim serialu opowiadającym o apokalipsie zombie. I get up. I go Screw in his country since I was a kid oh, yeah. in this country since I was a kid Cheer up, it might never happen Guess what, they already did Waving a flag with a heart full of passion Jumped in a grave that they made you dig Never Think it already has A girl? To było Zombie Nation zespołu Kid Pichi. Jaką inną piosenkę puścić, jeżeli mowa o serialu opowiadającym o zagładzie świata przy pomocy epidemii zombie? Jak mowa o produkcjach z tego gatunku, jeżeli można to nazwać gatunki, bardziej rodzajem filmów opowiadającym o zombie, to zazwyczaj możemy sobie pomyśleć, no to pewnie jakaś taka trochę głupiutka produkcja. Pojawiają się wszędzie ci zarażeni, żądni krwi, żądni ludzkiego mięsa. Ale jednak za wszystkimi produkcjami opowiadającymi o zombie, no kryje się to drugie dno. Bardzo często opowiada to o naszym jakimś takim ogłupieniu, i jakimś takim pochłonięciu w świecie kapitalistycznym. Tutaj Jim Jarmusch się kłania jeden z jego filmów, który właśnie o zombie opowiadał. Tutaj nie ma nic wspólnego produkcja The Kingdom, o której chcę opowiedzieć, czyli koreański serial, który możecie obejrzeć na Netflixie. Showrunnerką tego serialu jest Kim Yoon Hee. Jest to produkcja, która z kapitalizmem, tak jak mówię, nie ma nic wspólnego. Tutaj zombie pojawiają się jako metafora czegoś troszeczkę innego, ale wprowadźmy może w fabułę tej produkcji. Mamy do czynienia z Koreą w takim, no powiedzmy, naszym średniowieczu, w momencie, w którym Korea nie była Koreą, a królestwem Choson. No i mamy do czynienia z sytuacją, w której e, król e, tego królestwa zachorował. Nie wiadomo, co się z nim dzieje. Jego syn, czyli książę Chang nie ma za bardzo do niego dostępu. W rolę księcia wciela się Joo hun e, i to jest istotne pod tym kątem, że to jest główny bohater tej, e, tej historii. E, a dostępu do króla bronią dwie postacie. Po pierwsze jego żona, która jest córką naczelnego doradcy Joe Hak-Ju. I ten naczelny doradca, no, ewidentnie źle mu z oczu patrzy. On ma jakieś takie podstępne cele. No i rzeczywiście jego celem jest przejęcie władzy de facto w kraju. A choroba króla, jak się okazuje, jest właśnie chorobą jakby nie wiem, jak inaczej nazwać chorobę zombie. Więc nazwijmy ją chorobą zombie po prostu i trzymajmy się tego. Król przemienia się właśnie w tego zmarłego, chodzącego trupa na wpółżywego. Książę Chang w takim razie chce dowiedzieć się, o co tak naprawdę chodzi. I potem... Mierzy się z właśnie tą epidemią w innych częściach kraju, bo on wyjeżdża ze stolicy właśnie w poszukiwaniu odpowiedzi za lekarzem, który leczył jego ojca, mając nadzieję, że no od niego dowie się o co tak naprawdę chodzi. No i koniec końców musi się mierzyć właśnie z epidemią zombie. To też jest ciekawe, że tutaj ta epidemia nie bierze się z tego, że o, po prostu pojawiły się jakieś zombie, czy gdzieś ktoś coś zmutował i to zaraziło innych poprzez pacjenta zero. Tutaj mamy bardziej taką trochę niejako fantastyczną, metaforyczną, trochę symboliczną sytuację, gdzie... Mamy do czynienia z taką rośliną wskrzeszenia, która rośnie w bardzo trudnych warunkach i ona pozwala na właśnie przywracanie zmarłych do życia. No a jak król umiera, no to jest przypał, więc musimy rzeczywiście skorzystać ze wszystkich możliwych metod i skrzesić go ze zmarłych, żeby mógł nadal rządzić krajem. A przynajmniej taki cel ma Johak Ju, czyli ów naczelny doradca królewski. No i mamy tutaj do czynienia z produkcją, która jest oparta na bazie weptuna. W przypadku produkcji właśnie koreańskich to jest dość częste. I tutaj ta epidemia zombie, ta choroba jest właściwie taką metaforą bardzo realnej choroby, czyli choroby władzy, czyli tego, że właściwie władza korumpuje i to, że wszyscy chcą ją posiąść też sprawia, że ten świat, w którym żyjemy się rozpada. I rzeczywiście w The Kingdom mamy do czynienia z rzeczywistością która rzeczywistością królestwa, które upada, które Pogrąża się w totalnym chaosie, a książę Chang próbuje zaprowadzić jakiś tam porządek. No i koniec końców, mały spoiler, ta epidemia niejako zostaje poskromiona, ale jednak nie do końca. Więc pozostaje jednak ten aspekt, że to zło związane m.in. z władzą, która korumpuje, jest w naszym świecie obecna cały czas. No i jeżeli chodzi o władzę, która korumpuje To można tutaj powiedzieć Bardzo aktualny temat, prawda? No jeżeli ktoś śledzi wydarzenia polityczne To myślę, że jak najbardziej odpowie twierdząco Ale no właśnie, jak tak przyjrzałem się tym wszystkim produkcjom O których wam też dzisiaj mówiłem To pada takie pytanie, czy współczesne kino też y, mam na myśli tutaj seriale, czyli nie tylko kino jako kino, ale też streaming. Y, czy to współczesne kino, streaming mówi nam, że świat się rozpada, czy może dopiero, czy może właściwie już się rozpadł. No to jest pytanie, na które ciężko odpowiedzieć, ale ewidentnie te seriale trochę i filmy trochę nas do takiego wniosku prowadzą. Ale czy jest może ktoś, czy coś, co może temu zaradzić? O tym niejako opowiada, chociaż jest trochę naciągany z mojej strony. Kolejna produkcja, o której zaraz, ale najpierw Posłuchajmy utworu, który został wykorzystany w intrze do tego właśnie serialu Days Are Forgotten zespołu Kasabian. Było Days Are Forgotten zespołu Kasabian, e, czyli utwór wykorzystany w intrze do serialu Młody Sherlock, również produkcji dość świeżej, e, która jest e, wyprodukowana m.in. przez Gaia Riciego, więc jeżeli e, Zastanawiacie się nad stylem tej opowieści, no to właśnie jest to taka trochę młodzieńcza, gangsterska, trochę gangsterska w charakterze historia o dorastającym młodym Sherlocku Holmesie. Showrunnerem serialu jest Matthew Parkhill. W rolę młodego Sherlocka wciela się hero, Things Stephen, czyli gwiazda, którą możecie kojarzyć z serii After towarzyszy na ekranie mu Donald Finn w roli Moriarty'ego, bo tutaj mamy do czynienia z taką historią, w której Sherlock i Moriarty poznają się na uniwersytecie no i są właściwie takimi kumplami, takimi buddies, którzy rozwiązują zagadkę związaną z tajemniczą księżniczką Shuan, w którą się moim zdaniem wciela fenomenalnie Thing. Na ekranie zobaczymy też Kolina Thurfa e, w roli Sir Nie Niewielka rola, ale bardzo wyrazista, chociażby ze względu na to bardzo polecam ten serial. Dodatkowo w roli brata Sherlocka, w roli Microfta Crofta, wciela się Max Irons. Nazwisko nie obce, bo jest to syn Jeremy'ego Ironsa. Na ekranie towarzyszy także Joseph Fiennes, czyli aktor, który jest wujkiem gwiazdy, która wciela się w postać Sherlocka. Także jest to takie ciekawe zestawienie, bo tutaj na ekranie wciela się z kolei w ojca tegoż głównego bohatera. Także dość ciekawa, ciekawa sytuacja. No i tutaj mamy do czynienia właśnie z przygodami młodego Sherlocka, który próbuje rozwiązać ową tajemnicę związaną z księżniczką Shuan. Też mamy taki postkolonialny niejako wydźwięk całości, no bo mamy do czynienia z chińską księżniczką i trochę takim brytyjskim imperializmem. Więc wydźwięk jest jak najbardziej postkolonialny, bo bohater niejako musi troszeczkę odrzucić czy też czy zaprzeczyć swoim korzeniom. Jest też nieco Straumatyzowanym bohaterem Więc tutaj ten rozpad rzeczywistości Jest widziany na wielu poziomach Z jednej strony bohater, który jest w takim trochę Kryzysie, z drugiej strony Rzeczywistość, która pozostaje wiele do życzenia No i też Nasz bohater często operuje w takich Moralnych szarościach, popełnia Przestępstwa, właściwie tylko dla Rozrywki, sam przyznaje się, że Kradł portfele, potem je oddawał No ale jednak je kradł No bo chciał zobaczyć, czy będzie w stanie Także, także tak tutaj sytuacja wygląda. No ale mówiłem, że jest to niejako taki powiedzmy jest to audycja z happy endem Jaki jest ów happy end, skoro cały czas Mówiłem o świecie w rozpadzie e, I o rzeczywistościach, które Są na granicy e, Właśnie rozpadu e, No tutaj mamy do czynienia z taką produkcją, która Opowiada o takim trochę geniuszu niosącym nadzieję, że choć ten człowiek operuje W jakichś takich moralnych szarościach, że Rzeczywistość wokół niego ulega jakiemuś Rozpadowi, to on jako ten geniusz No bo młody Sherlock ewidentnie jest Taką e, figurą No próbuje to wszystko jakoś poskładać dojść do prawdy. Więc jest w tym jakaś nadzieja. E, koniec końców. E, I myślę, że z takim dość pozytywnym, mam nadzieję, e, akcentem was zostawiam. E, dzisiaj e, przy mikrofonie był do was Mateusz Cirochowicz, Realizował mnie Mateusz Robak. Mam nadzieję, że coś wartościowego z tego wszystkiego wynieśliście. E, a na koniec wsłuchajmy się w utwór które myślę, które myślę jest no, idealnym zakończeniem e, utwór-outro e, zespołu M83. E, także wsłuchajcie się e, w jego brzmienie i życzę wam miłego weekendu. Jeszcze trochę soboty zostało i miłej niedzieli. Także do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Mam nadzieję, że wtedy już nie będę sam. Także trzymajcie kciuki. Stary, przestaniesz mi kopać fotel? Ja z tej kanogi rozkładam, o co ci chodzi. Może ja zaraz Ciebie nie rozłożył. No, zaraz ja ci Także się w filmie pojawisz. Pojawisz się film. Ciekawe! Leć tam na do powtórny. A teraz w kinie! W każdą sobotę o godzinie 18. Autopromocja. Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem. Włącz podcasty Radia Apera w serwisie Spotify. Przepraszam, co to za tramwaj? To Soul Tram. Get down. Soul, funk, trochę blusa i sporo brzmienie retro. W każdą niedzielę o 13. Soul Tram. Niedzielę o 19. Iż na podróż do bliskich nam krajów. Ukryj się zagrożeni na Wisław Audycja, alternatywne ramory, autopromocja, reklama, gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze.